Twoja stara nakleja znaczki na maile. Twoja stara dachuje na wózku inwalidzkim. Twoja stara kopie kanały telewizyjne. Twoja stara tłumaczy panoramy na migi. Twoja stara ujeżdża konia trojańskiego. Twoja stara wymyśla teksty do tym barka. Twoja stara płacze potem. Twoja stara jest tak stara, że ma w cyckach mleko w proszku. Twoja stara śpi w nocniku, twoja stara wygrała wyścigi konne na karuzeli, twoja stara sadzi chwasty w ogródku, twoja stara odebrała asa serwisowego, twoja stara ogląda pornosy do końca bo myśli że będzie ślub, twoja stara reprezentuje biedę w piosence peji, twoja stara ma alergię na dlem, twoja stara kasuje bilety w kinie, twoja stara przegrała z głuchym jaka to melodia, twoja stara sprzedaje bilety z automatu, twoja stara bije kablem bezprzewodowym. Twoja stara wie, gdzie jedno bandyta ma drugą rękę Twoja stara wałkuje ciasto na naleśniki Twoja stara cofa małą wskazówkę w zegarku elektronicznym Twoja stara łapie myszy w pułapki offside'owe Twoja stara przesuwa pasek w TVN24 Twoja stara myje zęby pastą do podłogi Twoja stara mije się z celem Twoja stara układa klocki chamulcowe Twoja stara jest synem listonosza Twoja stara robi znaki na polach Twoja stara przesuwa taśmę przy kasach w Tesco. Twoja stara graniczy z cudem. Twoja stara robi pompki na plecach. Twoja stara ukradła zapalniczkę dziewczynce z zapałkami. Twoja stara słucha muzy z kolumny Zygmunta. Twoja stara wykręca naczynia po ubyciu. Twoja stara ściąga tapety ze ściany na telefon. Twoja stara czyści windę na każdym piętrze. Twoja stara uprawia ziarenka smaku. Twoja stara zastrzeliła się nabojami do pióra. Twoja stara gra na gitarze kostką do mestos. Twoja stara zremisowała w Chińczyka. Twoja stara wbija gwoździe młotem udarowym. Twoja stara robi zdjęcia aparatem słuchowym. Twoja stara zbiera znaczki drogowe. Twoja stara wędarowała w niedzielę. Twoja stara ma pas na rzepy. Twoja stara ma zrośnięte pośladki. Twoja stara czyści węgiel. Twoja stara jest drwalem na pustyni. Twoja stara prasuje ci buty. Twoja stara robi rosół na oliwce dla dzieci. Twoja stara chodzi po ulicy i szuka fajnych kanałów. Twoja stara bawi się z pająkami w krzyżaków. Twoja stara podróżuje pocztą polską. Twoja stara ma wsteczny w rowerze. Twoja stara lata rakietą do tenisa. Twoja stara wysyła na Marsa sondy analne. Twoja stara pływa wzdłuż Sahary. Twoja stara układa sudoku z liter. Twoja stara ma plomby z limy. twoja stara skręciła sobie głowę w kostce, twoja stara zrzuca futro na zimę, twoja stara temperuje długopisy, twoja stara używa tamponów ze skrzydełkami, twoja stara obrywa liście z kaktusów, twoja stara kupuje gładki zeszyt i rysuje w nim linie, twoja stara zrywa kwiaty w kwiaciarni, twoja stara opala się w piekarniku, twoja stara robi dżinsy na drutach. Twoja stara leczy się piłką lekarską Twoja stara przyszła do domu jak cię robili Twoja stara nie ma pleców Twoja stara ma jaja Twoja stara szczeka na pociągi Twoja stara nie ma kolan Twoja stara prasuje trawnik czajnikiem Twoja stara zamiata sufity Twoja stara miesza bigos kolanem Twoja stara nie ma dzieci Twoja stara robi bigos z ziemniaków Twoja stara soli mentosy Twoja stara łowi w pralce Twój stary to jeden z dziesięciu Twoja stara wie gdzie pieprz rośnie Twoja stara jest tak gruba, że nie może się przewrócić. Twoja stara robi na plantacji budyniu. Twoja stara kroi chleb brzeszczotem. Twoja stara pije piwo z Biedronki. Twoja stara wisi w szafie. Twoja stara musi odejść, twoja stara sika na stojąco, twoja stara gryzie smalec, twoja stara jeździ w betoniarce, twoja stara je przez szybę, twoja stara płaci liśćmi, twoja stara czesze się nożem, twoja stara im portuje niedźwiedzie polarne, twoja stara jest księdzem, twój stary to serwisant poloneza, twoja stara sprzedaje latające dywany, twoja stara rośnie w lesie, twoja stara gryzie torby emerytką, hokus pokus, czary mary, twing wing do twój stary, twoja stara gra w na kierownicy. Twoja stara chlej wodę z grzejników. Twoja stara ma tak mało skóry, że jak zamyka oczy, to jej się dupa otwiera. Twoja stara pędzi bimber z bananów. Twoja stara wyżera z odkurzacza. Twoja stara robi kisiel na mleku. Twoja stara czesze się z schabowym. Twoja stara wykłada chemię w biedrońce na półkach. Twoja stara myje zęby puneksem. Twoja stara goli jaja. Twoja stara weszła dwa razy do tej samej rzeki. Twoja stara driftuje zębami po betonie. Twoja stara ciągnie sanie w laponi. Twój stary wchodzi ci do wanny. Twoja stara orze najlepiej we wsi. Twój stary czai się w lesie. Twoja stara zażywa pedigri. Twoja stara skacze w free i Twoja stara grzebie kolanem w nosie. Twoja stara idzie z drabiną na jagody. Twoja stara myje zęby cifem. Twoja stara na biegunach. Twoja stara w co piątej kinder niespodziance. Twoja stara wciera sobie kitkaty. Twoja stara podnosi nogę jak sika. Twoja stara jest tak stara, że wisi Mojżeszowi 5 zeta. Twoja stara na mordę jak o po inwazji termitów. Twoja stara zbiera o kule. Twoja stara pcha pociągi na Dekrain. Twoja stara rzuca za trzy z dwu taktu. Twoja stara robi bramę na pogrzebach. Twoja stara śpiewa hymn na weselach. Twoja stara jest tak gruba, że budzi się strefami. Twoja stara przeszła nit for na piechotę. Twoja stara myje okna w kopalni, twoja stara jak pije to nie połyka, twoją starą podnieca Maciek z klanu, twoja stara jak się cieszy to klekoczy jajami, twoja stara stawia włosy Denzelowi, twoja stara soli i budyń, twoja stara struga kredki, po twoją starą sięgnął co drugi Polak, twoja stara przepycha kible kolanem, twoja stara leczy się uderoetkera, twoja stara ściągała na teście ciężowym. Twoja stara jako pierwsza odnalazła wioskę Smerfów. Twoja stara jest ekspedientką na Allegro. Twoja stara podbiera chleb gołębiom. Twoja stara kradnie mięso w warzywniaku. Twoja stara umieszcza ogłoszenia na tablicy Mendelejewa. Twoja stara robi wiast bezdomnym na chatę. Twoja stara gotuje mleko w czajniku elektrycznym. Twoja stara prostuje włosy lokówką. Twojej starej upłynął termin ważności. Twoja stara chodzi wolniej niż nasza klasa. Twoja stara zbiera muszelki nad morskim okiem. Twoja stara oddycha azotem. Twoja stara patrząc na termometr, mówi, że jest piętnasta. Twojej starej robią akupunkturę wiertarką. Twoja stara jeźdź do pracy koszykiem z reala. Twoja stara robi tak cienkie naleśniki, że mają tylko jedną stronę. Twoja stara biega za laserem. Twoja stara tańczy na róży kanalizacyjnej. Twoja stara rozsuwa wachlarz w randce w ciemno. Twoja stara kupiła monitor do laptopa. Twoja stara siedzi za samobójstwo. Twoja stara wygrala 2 miliony w milionerach. Twoja stara jeźdź rowerem Błażeja. Twój stary jeźdź na żużlu w prawo. Twoja stara kopnął perat morski. Twoja stara przeszła Mario Brosy w lewą stronę. Twoja stara smaruje łożyska w kole fortuny. Twoja stara zna ostatni odcinek mod na sukces. To twoja stara zawiesza windowsa. Twoja stara jeźdź kombajnem do pracy. Twoja stara kradnie na Allegro. Twoja stara kupuje krówki bo myśli że jest mleko w środku. Twoja stara doj świnie. Twoja stara wnosi śmieci z pulpitu. Twoja stara idzie do kina z pilotem. Twoja stara lepi kluski za prawą murarską. Twoja stara to metoda na głoda. Twoja stara ma takiego ze że jak płacze to ma mokre plecy. Twoja stara jest taka gruba. ze zanim się obroci minie rok. Twoja stara miesza herbatę w pralce. Twoja stara gra meble w klanie, twoja stara kręci talerzem w mikrowali, twoja stara dostaje prezenty na dzień chłopaka, twój stary jeźdaczką do pracy, twoja stara pracuje w automacie Coca-Coli, twoja stara gotuje rosół z gumowego kurczaka, twoja stara na sankach pod górkę, twoja stara merda ogonem, twój stary jest ankietowanym w familiadzie. Twoja stara wybiera gaz z wody mineralnej. Twoja stara podlewa grzyby w lesie, gdy robi się ciemno. Twoja stara wychodzi na dach domu tańczyć z gwiazdami. Twoja stara podciera się gazetą. Twoja stara wędzi masło. Twoja stara pisała maturę kolektorem. Twoja stara nosi kalesony latem. Twoja stara roznosi pocztę elektroniczną. Twoja stara kupiła portfel za ostatnie pieniądze. Twoja stara piszczy w trawie. Twoja stara potrafi zrobić jajecznicę z mąki i pomidorów. Twoja stara wie co ma piernik do wiatraka. Twoja stara potrafi narysować trójkąt, który ma dwa kąty proste. Twoja stara przez dwa lata szukała ideału człowieka w końcu kupiła sobie lustro. Twoja stara wieza firanki na drzwiach. Twoja stara ma stadniny kleszczy. Twoja stara trzeburaki na barszcz biały. Twoja stara śpiewa smerfnech i ty. Twoja stara jest jak polski budżet zawsze gdzieś się wali. Twoja stara gotuje wodę w plastykowej butelce.